To są informacje polskiego Radia 24. Intensywne opady deszczu i ochłodzenie są alerty pogodowe, szczególnie dla zachodniej Polski. W Gdańsku dziś pierwszy szczyt polsko-francuski z udziałem premiera Tuska i prezydenta Macrona. Iran rezygnuje z rozmów pokojowych z delegacją amerykańską w Pakistanie. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Na zachodzie Polski w najbliższych godzinach intensywne opady deszczu lokalnie spadnie do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Mogą wystąpić podtopienia. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa dotycząca sytuacji pogodowej w kraju, powiedziała polskiemu radiu rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka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 W Gdańsku dziś polsko-francuski szczyt pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska i prezydenta Emmanuela Macrona. Będzie to pierwszy taki szczyt od podpisania umowy o współpracy między oboma państwami. Traktat z Nancy stawia na rozwijanie relacji obronnych, gospodarczych i kulturalnych. Według europosła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Juńskiego szczyt to potwierdzenie dobrych relacji między państwami.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 To rozwijania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 200 tysięcy złotych zebrano dla Instytutu Matki i Dziecka podczas meczu TVP kontra artyści rozegranego w Płocku. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup samochodu do przewożenia krwi. Mecz rozegrano w ramach akcji Polska na tak organizowanej przez Telewizję Polską i Polskie Radio. Dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut stwierdził, że właśnie na takich akcjach opiera się misja mediów publicznych.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 Polskim Radiu 24. Mm. Powtórka programu. Radio Podcast. Została pani doktor odcięta, odsunięta po prostu.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 Zapraszam Anna Kowalczyk. Radio podcast. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.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 Na szczęście y, słowa prawdy wy, zostały wypowiedziane w czasie podpisywania kontraktu y, w NOSI, i myślę, że to też sprzyja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 tej istotnej zmiany. Ja chciałbym zapytać o te e, problemy, z którymi jakiś czas temu borykała się Francja. Pamiętamy te protesty w Paryżu, te e, żółte kamizelki. Czy to już za, za Francuzami? Czy to już ta sytuacja uległa poprawie i czy e, Francuzi, n, n, no właśnie, czują, że e, m,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 Wtórka programu.